Jest sobota, 19 kwietnia 2025 roku. Słuchacie właśnie 547 nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonu wita się z wami typ w foliowej czapeczce Nadzieja foliarstwa: Szymon szymaś Jestem tutaj sam, ale nie martwcie się, już przyzywam moje królicze demony i wal burgorian. Iha! Iha! Już je czuję, już je słyszę. Bingo, gringo! W studiu pojawili się król Amiszów, niezniszczalny pastor Grzegorzów, Michał Rakowicz. Witam, jego wielebność. No cześć, cześć, witam wszystkich. Oraz jest z nami największy fan Wielkiej Nocy po tej stronie drogi mlecznej szef Komitetu Kościelnego Hubert Mandos-Pandowski. Czołem, honey bunny. Czołem, witam wszystkich. I witamy Was w tę Wielką Sobotę Roku Pańskiego 2025 i zapraszamy na dziesiąty już odcinek Horrorów Wielkanocnych. Dziesiąty odcinek dekada oglądania filmów głównie o mordercach w stroju królika czy innego zająca. Wszystko zaczęło się w 2016 roku, 26 marca, kiedy to powstał pierwszy i chyba ostatni nawiedzony podcast, którego ja nie prowadziłem. Wystąpiłem tam tylko w ramię fabularnej, wówczas... W tej ramie fabularnej straciłem przytomność i obecnie tutaj Mando i Jerry nagrali rozmowę o dwóch filmach. The Bunny Man o jedynce z 2011 oraz Easter Bunny Kill, Kill z 2006. Ty nadal jedynki nie nadrobiłeś, nie? Chyba. <laughs> Oczywiście, że powinieneś. nie. <laughs> no, no, widzisz, powinieneś. Czasami sobie myślę, że dobrze by było jakby wehikuł czasu wynaleziono. I tak się cofnąć i tego nie nagrać i nie zaczynać tego. A to ty wtedy o to walczyłeś bardzo, Mando, bo chodziło o to, żeby Nekro nie zaliczyło przerwy, bo ja byłem no, tak chory, no, że... No, rozum z wiekiem przychodzi jednak. Nie było szans, żebym ja to nagrał. Być może wyczuwaliście, co się stanie z numeracją Nekro, jak, jak się zrobi przerwa, <śmiech> więc chcieliście do tego nie dopuścić, ale no nagraliście. Przecież to były w ogóle inne czasy, totalnie inne czasy. Byliśmy młodzi, silni. Głupi. Teraz po Wielkiej Nocy, no to mamy ochotę iść na urlop zdrowotny, nie? A wtedy tydzień po świątecznych horrorach omawialiśmy e, Wielkodupego Pająka i na Cycojada, więc dwa koszmarne filmy Animal Attack. Teraz to by... <śmiech> nie, nie byłbym w stanie czegoś takiego włączyć w ogóle. Po tym maratonie wielkanocnym. Za to rok temu śmialiśmy się nerwowo, że zużyliśmy wszystkie dobre filmy. A co roku się tak śmiejemy. Ale rok temu to tam padały dosłownie takie teksty, że na dziesięciolecie został nam Dream Team z Demobilu, nie? Wspominaliśmy też, że każdego roku od kilku lat na Wielkanoc to jesteśmy chorzy, bo nasze organizmy przeczuwają, co je czeka, tak? Tam w finale dosłownie mówimy, że wiemy jak to będzie wyglądać w 2025. Nagranie trzy dni przed terminem, wszyscy chorzy, ale trzeba nagrać. Co pośmiane to nasze, ale za rok będziemy płakać, nie? No i czy się sprawdziło, no to dowiecie się za chwilę. I zawsze was pytam, więc i w tym roku zapytam, jak nastroje? Czy czujecie święta, okna pomyte dla króliczka? Hmm. No Szymas, Ty wiesz, ty wie, ja, ja wiem, że ty już masz pomytę. Ja nie ja raczej się takimi rzeczami nie zajmuję, w tym sensie, że nie, nie czuję tej presji, żeby mieć okna przed świętami, a świąteczne przygotowania jakoś tam w miarę ogarnięte. Ja wyjątkowo zdrowy, mi głos nie siada, chyba też w przeciwieństwie do was, także ja tutaj będę chyba tym najbardziej takim żywotnym króliczkiem w tym naszym gronie u nas nie ma czegoś takiego jak przygotowania do święta. Odpoczniemy. Będziemy leżeć, patrzeć w ścianę i tak spędzać święta. Raczej, nie wiem, chyba nie robimy żadnego jedzenia, ani na pewno nie sprzątamy bardziej niż zwykle więc tyle. Znaczy, U mnie w rodzinie jest paranoja, nie? więc u mnie się nagle myje wszystko <gryz> przed samymi świętami. Ja wczoraj miałem no, ale salutki ja dzień taki. ja mam tylko najbliższą już. To nie ma czegoś takiego. Ja też. No, ale... Dożyć do czwartku z naszego punktu widzenia, bo jak słuchają tego słuchacze, to no, to już jest sobota. To już nas nie ma. I, <gryz> I tyle. <gryz> mhm. Mm nie no, z jedzonka, no to barszcz szanowy musi być. Ja uwielbiam barszcz, żurek, zalewajkę, no bo z łodzi jestem, więc jak już jest okazja na święta, to barszcz szanowy musi być. Ale poza tym rzeczywiście w miarę spokojnie, przy czym wczoraj byłem też na wielkich zakupach, więc już wiesz, w markecie wszystko zawalone barankami, zajączkami, kurczaczkami, więc trochę mi się udzieliło. Co być może będzie dzisiaj słychać? No dobra, no to przechodzimy do pierwszego filmu i zaczniemy od sequela. I zarazem remake'u niskobudżetowego filmu Easter Killing, bądź też Easter Bunny Massacre, gdyż ten film posiada dwa tytuły, o czym mówiliśmy Wam bodajże w ósmych horrorach wielkanocnych. Jest to produkcja z 2021 roku. I sequel oczywiście też nosi dwa tytuły, no bo <coughs> czemu by nie, nie? Czemu by nie uprościć? E, mianowicie Easter Killing 2 oraz Easter Bunny Massacre The Bloody Trail. I jest to film z roku kolejnego, czyli 2022. Jest to Mówię remake, bo odpowiada za niego totalnie inna ekipa twórców, a fabuła jest bardzo podobna do oryginału. Jest to debiut reżyserski Pana co się zowie Jeremy Chi-Hang Au i debiut scenopisarski Pana co się zowie Harry Boxley. I ten typ Boxley napisał od 2022 roku. W sumie zróbmy z tego zagadkę. Zgadnijcie ile scenariuszy słuchacze słuchaczki, wy jeżeli nie sprawdzaliście o to też możecie coś strzelić, ale takich scenariuszy, które zostały zakranizowane, bo takich, które leżą w szufladzie może być więcej... Jakbyście strzelali? Od 2022 roku mamy 2025. No jak tak mówisz, to 10. Bo ja podziwiam cię, że ty sprawdzasz tych ludzi, bo ja nawet nie planuję nigdy sprawdzać tych oszołomów. bo Ale trzeba mieć kogo unikać. Trzeba znać swoich wrogów. To, to, są, to są goście, którzy z, z, robią filmy, których raczej nie chce nikt normalnie oglądać. No ale obstawiam 10, jak tak. Już tezuję. No ja myślałem, że będzie nic, a to widzę w drugą stronę. 23, a kolejne cztery są w produkcji, rozumiecie? 27 filmów. Między innymi z, tylko z tego roku. Mouse Boat Massacre, Popeye's Revenge, Piglet. A, czyli on po prostu trzepie te disneyowskie produkcje, tak? teraz Piglet, Mouse of Horrors, Fares of Them All, Hook. No właśnie, Jer już zauważył, słuchacze, słuchaczki, kojarzycie być może film Puchatek, Dziekć i Smród? No to pan Boxley próbuje powtórzyć sukces pana Freak Waterfielda, który dał nam Puchatka Piotrusia Pana, a w tym roku jeszcze planuje wypuścić film Bambi i Pinokio bodajże. No mamy dwóch geniuszy real-time marketingu, szkoda tylko, że kiepskich scenarzystów i filmowców. Ale cóż, nie można mieć wszystkiego. Tak, to jest dokładnie ten sam z Jack. No i chyba już więcej o twórcach nic nie powiemy, więc fabuła, nie? No tak, ale to jest, ja tylko bym chciał zaznaczyć, bo ty zaraz przejdziesz do fabuły. Ty używasz takiego sformułowania, że to jest remake, a te Jak filmy. Fabuła. Są podobne. <laughs> fabuła, tak, to też pewne nadużycie, ale te filmy są podobne, ale ja bym nie określał ich remakiem, bo one jednak. Cała, cała ta intryga jest inna, identyczne. inaczej poprowadzona. Nie, no, jest, no tak, ale jest, tak myśleliśmy dwa inna. lata temu, nie? Mówiliśmy, tak, że to ta... jest ten sam film. Tak, tak. I, I ja dlatego do tego nawiązuję, bo dokładnie tak obstawialiśmy. Ja jak siadałem, to nawet byłem przekonany, że to jest dokładnie ten sam film, a jednak jakby na no nie, poziomie... nie, on jest gorszy. No, nie, no. Jest, jest gorszy, tak. Ja, ja, ja się tutaj zgadzam, mimo tego, że zaraz wyjdę, że będę musiał go bronić przed wami. Ale tak ten film jest gorszy. To jest bezapelacyjne, natomiast ta historia jest jednak inna, bo jednak trzeba przypomnieć, że tam konstrukcyjnie nawet mieliśmy tę historię zupełnie inaczej Poprowadzoną, no bo tam mieliśmy morderstwo, którego byliśmy świadkami w przeszłości, na jakimś tam obozie, czy jakimś tam wypadzie tym wielkanocnym i tak, no dalej, bisku, no. i tak dalej. I to, to było coś, co rozpoczynało tę historię. Później mieliśmy właśnie te takie trochę jak koszmar minionego lata, albo inne tego rodzaju slashery, gdzie właśnie po roku się nasza ekipa spotykała, no i oczywiście zaczynały się morderstwa. Tutaj to jest poprowadzone w zupełnie innym tonie i kierunku i ta historia jest inna, jest głupsza, to też jeszcze zapytam was, na ile wy w ogóle zrozumieliście tę intrygę, ale to nie jest remake, nie, to, to żeby była jasność sytuacji tutaj. Mm, dobra, fabuła. Grupa przyjaciół organizuje spotkanie z okazji nadchodzących świąt Wielkiej Nocy przyjeżdżają do domu koleżanki, ale gospodyni nie ma na miejscu, pojawiają się za to paczki z dziwnymi nagraniami. Dlaczego są dziwne? Ponieważ słychać na nich głos osoby, która rok wcześniej popełniła samobójstwo, a teraz oskarża zebranych o przyczynienie się do swojej śmierci. I teraz, nawiązując do tego, co Jerry wspomniał, mamy inne otwarcie, bo my nie widzimy tej zbrodni sprzed roku, no mamy krzyk Ale... wielkanocny. <śmiech> Oj, to wiele, wiele, wiele, wiele, <śmiech> wiele, wiele, wiele, wiele za dużo powiedziane. Nie no, jest to krzyk, tylko bardzo tani, bo to jest dokładnie krzyk. Telefon od kogoś, identyczna rozmowa, kilka razy rozłączenie tylko z się. Ale w tle, właśnie, nie? I jaka jest Twoja ulubiona Wielkanocna tradycja? Plus nie tylko to, bo to jest dokładnie tak jak w pierwszym krzyku: jak drugi Barrymore robi popcorn i Twój chłopak Steve jest na ganku, tutaj też jest chłopak przyklejony do krzesła. To jest jeden do jednego, tylko że tak, tak, tak, ja wiem. No, ja Ale jakoś, nie? Dlatego, że mnie coś pijesz, walczy. nadużycie. <laughs> tak. Ale dla mnie to jest dalej remake, bo zmieniono okoliczności, w jakich doszło do śmierci sprzed lat, ale cała reszta, cały szkielet współczesny jest niemalże identyczny. Ludzie się zjeżdżają na święta, rozmawiają ze sobą, część się lubi, większość się nie lubi, znajdują paczki i drinki, w tych paczkach są dyktafony z nagraniami audio. Na nagraniach audio jest oskarżenie ich o przyczynienie się do zbrodni. Potem dyskutują o tym. W pierwszym filmie, w tym z 2021, na zjeździe była jedna osoba spoza ekipy. I tutaj jest to samo. Mamy jedną osobę spoza ekipy nowego partnera. Tam, w tamtym filmie Najpierw każdy unikał tematu, a potem zaczynały się wspomnienia i retrospekcje i tutaj też to jest, tak? więc dla mnie szkielet współczesny jest identyczny, zmieniła się geneza tej zbrodni, to jak doszło do tego, że teraz ktoś na nich poluje, ale poza tym to jest praktycznie jeden do jednego dla mnie. No tylko, że ten film, no mówię, on fabularnie dla mnie jest jednak inny, bo no umówmy się, ten, ten wątek przyszłości jest istotny i bardziej ja mam poczucie, że ten film jest ogólnie taką sklejką różnych motywów, które widzieliśmy, no bo on czerpie otwarcie prosto z krzyku, ten główny szkielet jest właśnie z tego poprzedniego filmu, a z kolei wątki w końcówce to ja miałem bardzo silny vibe Terror Train'u chociażby, mhm bo tak, miałem taki, taki podobny yy, i fabularnie i, i w, kont w kontekście yy, całego rozwiązania zagadki to miałem podobny vibe, więc ja trochę yy, ogólnie cały ten film czytam jako taką tanią próbę zmonetyzowania kilku różnych pomysłów, które już y, gdzieś tam widzieliśmy. Mm -hmm, tylko, że dlatego ja tak cisnę ten remake, bo chodzi o to, że to jest, y, to ma ten dwójkę w numerku, jak gdyby, nie? albo podtytuł do tytułu oryginału. No i plakat identyczny. I to w żaden sposób nie jest sequel, w sensie to w żaden sposób nie nawiązuje do tamtego filmu, nie kontynuuje żadnego wątku, tylko to wygląda tak, jakby ktoś miał tamten scenariusz, właśnie zmienił tę zbrodnię sprzed lat i trochę y, finał, chociaż ten finał, ta geneza jest bardzo nawią bardzo nawiązująca do Horror Train, ale sam finał, czyli to, gdy się okazuje, kto jest morderson, to też jest czymś trochę krzykowym. Nie? I tak samo było w tym poprzednim filmie. Ale właśnie szkielet zostawił ten sam, dlatego ja nie czaję, czemu to ma dwójkę. Czemu, nie wiem, nie, nie zdali totalnie... No to jest takie in... jak antologie. To jest, to jest teraz tak, jak, wiesz, jak masz te e, serie, które nie, nie do końca będą miały e, Zresztą, spójność ej, no, mordercy, nie? Slasher, no Jezu, no a koszmary minionego lata, no to też był ten sam schemat, a, a miały, no, nie miały dwójki, ale inne tytuły. No mhm. to, to jest taki sl to, to jest prosty, slasherowy... Yy, schemat yy, dość mocno powtórzony. Zbrodnia z przeszłości teraz wybucha, no tylko no, no, nie chciało mu się jakoś tam, nie wiem, w innym miejscu tego umieszczać, z, zrobił to dość podobnie, ale ja w sumie byłem zaskoczony w drugą stronę, bo ja po tamtym podcaście sprzed dwóch lat, gdzie mówiliśmy, że za rok to obejrzymy, ale film nam uciekł i yy, nie wiem po co go znalazłem, to ja byłem przekonany, że to jest dokładnie ten sam film, że to jest remake, tylko krótszy i przez to lepszy. A on nie dość, że jest gorszy, to jest jeszcze gorszy i krótszy, więc podwójnie gorszy, bo jak krótszy, no to z definicji powinien być lepszy. I ja byłem zaskoczony, że jednak jest aż tak inny, także no, po mhm. prostu spodziewałem się dokładnie jeden do jednego tego samego filmu. No ale ten... to ja nawiążę trochę do tego, że on jest gorszy, bo ja pamiętam, że zadziwiająco my żeśmy, no nie powiem, że chwalili tam ten film, ale... Chwaliliśmy, no on, tak, mimo ale wszystko on miał... w skali tej yy, kogo Wielkanocy, ale chwaliliśmy. Wtedy. Ja tak. nie wiem, czy my na jakieś zaćmienie umysłowe mieliśmy, ale chwaliliśmy. Nie, nie, nie. Ja uważam, że to, to miało sens, dlatego, że on w kontekście tej serii horrorów wielkanocnych on miał jakieś tam walory, no bo on był właśnie mocno wielkanocny. On uciekał tym klimatem wiosenno-wielkanocnym. I wtedy mieliśmy go zestawionego z Kotentaylem, Rotentaylem, czy co to to tam też, było, no, no tak. to umówmy się, wszystko byśmy chwalili. <laughs> tak, ale, ale ja nadal, nadal uważam, że tamten film nie był zły, bo to, to, że ten jest gorszy pod każdym względem, to jest tak, że jest gorzej rozpisany scenariuszowo jedzie kliszami w wielu momentach jest jeszcze gorsze aktorsko i ma jeszcze więcej szkockiego akcentu którego nie można zrozumieć jest nudniejszy i nawet w kontekście takich prostych rzeczy jak właśnie ten wielkanocny klimat z jednej strony i z drugiej strony jakieś próby slasherowych morderstw ja uważam że też jest dużo gorszy bo jednak w tamtym to trochę się starali te morderstwa jakoś podbudować, czy pokazać i właśnie to, co Ty Szymas mówisz, o, tamten ociekał po prostu wiesennym klimatem. A tutaj to jest trochę tak, jak, nie wiem, dziesiąta część jakiegoś filmu, czy jakiejś serii, którą do tej serii doklejono na etapie prawie, że postprodukcji, to tak trochę tutaj wygląda jak dorzucenie tej Wielkanocy. To ma taki sens, nie? Że w zasadzie ktoś miał scenariusz, tylko wrzucił tam Wielkanoc, żeby właśnie działało to i ta że jak my, żeby w Wielkanoc czy przed Wielkanocą ten film obejrzeli, no ale niestety no, uważam, że tutaj polegli twórcy po całości. Ani klimatu, ani właśnie jakichś ciekawych morderstw, ani, ani no, nic tak naprawdę ciekawego tutaj nie ma. No i tam miałeś ten wstęp, który trochę, ja wiem, na wyrost znów taki Kobenowski, czyli, że mamy coś z przeszłości, my to widzimy, bohaterowie się naćpali i urwał im się film i my dostajemy jakieś fragmenty z różnych punktów widzenia, żeby sklejać te, mhm, e, tak. te wydarzenia. Tutaj nie wiemy, co się wydarzyło w przeszłości, aż do samego końca. Tu wiemy, że coś się wydarzyło, ale nie wiemy co, póki nam tego nie wyjaśnią. Tam mieliśmy krzykowo dwóch morderców, ale z, jeżeli dobrze pamiętam, to do dopiero gdzieś w końcówce wyszło. Mhm, Tutaj już tak. w pierwszej scenie, w tej, w tej wprowadzającej scenie otwarcia nam pokazują, że morderców jest dwóch. Mhm. Tak, no bo ta jedynka to było trochę takie hudanyt i to też było na plus, tak, że rzeczywiście ta zagadka, ona była kiepsko zagrana, w sensie aktorzy nie wszyscy dowieźli, ale scenariuszowo ona była w porządku. Tak? Żadna rewelacja, ale rzemieślniczo fajnie rozpisana intryga. Tutaj tego nie ma. Tam świeciło słonko w świecie przedstawionym, kwitła trawka, miejsce zjazdu było pełne ozdób wielkanocnych, tam były wywieszone te girlandy, tak, te napisy Happy Easter, pisanki były etc. A tym razem jest bieda. Okej, okay, na samym początku mamy tę rozmowę o ulubionym zwyczaju wielkanocnym, ale to jest rozmowa późnym wieczorem w domu, który wygląda jak jakiś dom do wynajęcia, tak, urlopowy. Gdzie nie ma w ogóle żadnych ozdób, mebli praktycznie nie ma i no, maluje jajeczka, więc jest. Nie? No tak, ale Coś właśnie jedna postać robi wydmuszki i niby maluje te pisanki, ale wszystkie są brązowe i brzydkie. One wyglądają, w ogóle są niektóre jajka mają takie ciemne skorupki, więc tak naprawdę ja nawet nie wiedziałem początkowo, czy to są pisanki. Może czy je nie. w cebuli robiła, nie znasz takiego zwyczaju? Ona penzrę nie malowała na ciemno -brązowy, <laughs> na brązowy w kolorze fekaliów, No po prostu dramat. No bywa, no bywa. No bo ten film ma taki filtr, on nie ma właśnie tego wiosenka. Cennego, czyli jedyne, co można się pobawić wiel Wielkanocą, to, to jest taki, takie, takie, takie wyprane. Bo tutaj też masz girlandy. Nie, nie, nie jest tego tak dużo, ale też jest ten napis Happy Nie zauważyłem. W tym domu. Nie, nie no. było. Tylko nie po prostu, nie? Mm -hmm. Nie no, tamtego była masa, a tutaj nawet, ja, ja nie zauważyłem żadnego kurczaczka, zajączka małego, baranka, nic, żadnych takich wiesz prostych rzeczy, które po prostu wyciągasz z szafy, nie wiem czy coś, czy jak wiesz, że kręcisz taki film, no, to kupujesz w jakimś markecie, nie, za 50 zł i masz po prostu ozdoby, tutaj ja tego nie uświadczyłem, nie czuć w ogóle tego sielskiego, wiosennego klimatu jedynki, a strój królika, to jest też istotne, on wygląda jakby ta poprzednia ekipa, po ukończeniu zdjęć wyrzuciła kostium na śmietnik, przyszedł niedźwiedź, zjadł go, zwymiotował i rok później znalazła go ta nowa ekipa i uznała, hej, może zrobimy remake. Ten w jedynce, my też mówiliśmy, że on był yy, kiepski, on wyglądał źle, ale tam był upaćkany krwią, więc wyglądał horrorowo. A ten nowy jest brudny. On jest jak uwalony jakimś błotem. Jakby leżał w kałuży, a potem na strychu przez dwa lata. Znaczy, Króliczek jeszcze tak. tu bym, Aż tak bym się nie czepiał tego stroju, bo to jest w sumie i tak jeden z lepszych punktów tego filmu, no ale chociażby w pierwszym miałeś morderstwo czekoladą, co yy, Jerry podkreślał dwa lata temu. Tamte morderstwo umówmy się, one też nie były jakoś szalenie dobre, bo to był mhm. tani amatorski no, tak. film, nie? Ale no morderstwo czekoladą było czymś chociaż w pomyśle ciekawym jak na horror wielkanocny. Mm -hmm. Ale tutaj też masz e, morderstwo czekoladą, że tak to ujmę, ale właśnie problemy techniczne, bo to, to jest w sumie ten temat bardziej, e, chociaż łączy się z morderstwami. Ten film jest fatalnie po prostu nakręcony. Kamera gubi ostrość. W, e, w scenie otwarcia bohaterka włącza latarkę w telefonie, no bo to się rozgrywa wieczorem i gdy potem odbiera ten telefon, to ona nie wyłącza tej latarki, e, tylko mamy kamerę, która filmuje ją od boku i światło latarki wali prosto w kamerę, dając jeszcze efekt flary i totalnie psując autofokus, więc mamy rozmazany obraz z efektem flagy i potem przez resztę filmu też z tą ostrością są problemy, ale okej, okay, no trudno, no pierwszy film ale nie tylko obraz jest skopany, bo jeszcze mamy problem z dźwiękiem, muzyka w tle przez większość tego filmu, jeżeli już jest to jest za głośna i to o wiele zbyt głośna w otwarciu yy, laska chwyta rozgrzaną blachę gołymi rękoma i krzyczy na całe gardło a muzyka i tak jest głośniejsza, ją zagłusza gdy morderca wylewa właśnie na jedną z postaci czekoladę, ale mówi, że jest w niej kwas, więc też mamy zabójstwo czekoladą, to mamy takie głośne odgłosy polewania kwasem, to jest e, dźwięki jakby parowania, jakbyście wylewali trochę zimnej wody na rozgrzaną plachę. E, takie syczenie, co nie ma żadnego sensu, brzmi wręcz komicznie. Głos mordercy jest przepuszczony przez syntezator, przez komputer i tak zniekształcony, że w ogóle nie brzmi jak głos ze świata przedstawionego. Nie chodzi o to, że on jest sztuczny, tylko on brzmi jak na nałożony na ten film w postprodukcji tak bez żadnego zmodyfikowania, żeby brzmiał jakkolwiek na głos ze świata przedstawionego i na przykład gdy w finale odkrywamy tożsamość mordercy, to jeszcze jakby dźwiękowiec znaczy czy montażysta nie ogarniał, co ma z tym głosem zrobić, bo postać raz mówi normalnie a raz w takim wariancie pośrednim z jakimś efektem, mimo że no mówi już bez maski, bez niczego, więc cholera wie tak naprawdę o co chodzi ale za bardzo trzymasujesz, w tym sensie, że tutaj naprawdę skupiasz się na takich rzeczach, które gdybyśmy oceniali normalny film miałyby sens, w przypadku oceny tego filmu absolutnie nie mają sensu. No bo to jest, już powiedzieliśmy na samym początku, po prostu nędzny film. Jakby ja wam powiem, że dla mnie najbardziej bolesne w trakcie całego tego seansu było to, jakie dostajemy tutaj rozwiązanie zagadki. Dlatego, że no, też już przez te lata przygody z Wami wpakowały, liście mnie nie jeden raz na minę, że musieliśmy, musiałem oglądać z Wami tutaj naprawdę jakieś totalne dna, więc ten film, on jest słabo zagrany, jest nudny, przegadany, nie ma ciekawych scen śmierci, ale on mi jakoś miał bezboleśnie, mimo wszystko. Znaczy, ja wiem, że to brzmi źle, ale mijał mi bezboleśnie, natomiast jakby kiedy dostajemy to ostatnie tam, nie wiem 15 minut, bo, bo też jakby ta końcówka cała jest w ogóle strasznie rozciągnięta, to, to, pomijam, godziny, tak? to, to pomijam, że tutaj jest tak, że części rozwiązania tej zagadki można się domyślić, bo przez nieumiejętności scenariuszowe po prostu ona staje się oczywista na etapie Bo jedna dosyć postać zachowuje się dziwnie i ginie poza kadrem, nie? No to po tak, prostu tak. co się może wydarzyć, no? Tak, e, natomiast jakby dla mnie największym problemem tego filmu jest to, że właśnie, jak znów nie będę go nawet porównywał do jakichś dobrych filmów, ale będę go porównywał do tego filmu sprzed dwóch lat, e, tamta zagadka miała sens i właśnie to, jak mm -hmm. twórcy pogrywali sobie pewnymi rzeczami, jak to poprowadzili, jak dostawaliśmy rozwiązanie zagadki, e, to, to, to jakby się spinało wszystko w jakąś jedną spójną fabułę. Tutaj najpierw ręce mi opadły, jak mamy motyw dosłownie, kiedy nagle się okazuje, że postać w ramach nie wiem, zemsty za swojego partnera przez kilka lat była w związku z inną osobą żeby po tych kilku latach doprowadzić, jak się domyślam, do, do, do, do tej zemsty, to po prostu za głowę się złapałem, bo to jest dla mnie tak po prostu piramidalnie głupie, że to naprawdę, to nawet w głupich wyjaśnieniach kryminalno-horrorowych to, to, to i tak jest jakiś szczyt. Nigdy nie byłeś tego, prawdziwy zakochany, Jack. No, tak, dlatego no to na pewno prawdziwa miłość ma tutaj wiele do rzeczy, żeby się związać z kimś innym w ramach zemsty. E, a, a po drugie, no ja uważam, że to, to, to jak znów przez nieumiejętności scenopisarskie jest ta zagadka z przeszłości przedstawiona, to dla mnie to wszystko nie spina się w jedną spójną całość i to jest tak mało satysfakcjonujące, że to jest dla mnie jakby ten gwóźdź do trumny. Nie? Bo no, po prostu jednak mimo wszystko, znów źle to zabrzmi, ale po tym filmie sprzed dwóch lat miałem jednak oczekiwania, że może w tym względzie chociaż to będzie coś interesującego. A nie, ten film jest po prostu no, słaby po, po całości, a ta końcówka mnie osobiście jakby mocno zirytowała i ja cały czas nawet nie do końca ją roz rozumiem. Czy no, mam wątpliwości, że rozumiem to, o co twórcom chodziło. Ja rozumiem, że tobie wyszło gładko. Ty zawsze oglądasz jako pierwszy te filmy, jeszcze nie masz tej presji, gdzieś tam trafiasz w moment i to można przelecieć. No to jest godzina 16. To, to to można przez to przelecieć bezboleśnie. Ja w sumie ten film też obejrzałem już z miesiąc temu dobry, bo też chciałem wcześniej do tego usiąść, bo to jest zawsze mój najgorszy okres, ale oglądałem go i, i jego długo i, i, i, i mi nie wszedł gładko. Ja już przy nim miałem, miałem duży problem, a do tych spraw technicznych ja bym chciał jeszcze jedną rzecz, no bo to, to wszystko to, co mówi Szymas, to jest prawda, no ale to jest taki film, nie? Ale mnie tak bardzo irytowała i męczyła muzyka, że ja nie mogłem przejść przez te przeciągające się sceny. I już nie chodzi o techniczną kwestię dodania jej, czy była za głośno, za cicho, tylko w tych amatorskich filmach to albo masz metal, jakieś kapeli znajomych pewnie, albo masz, tak jak to kiedyś Sik powiedział w jednym podcaście w Radiu Ska, jakby jakiś tam woźny na klawiszach na przedstawieniu szkolnym <głos> e, brzdąkał. I tutaj mamy coś takiego, i po prostu te sceny i cały czas ta klawiszowa muzyka to mi się tak bardzo kojarzy ze złymi amatorskimi filmami że mamy niby coś co ma budować napięcie jest jakiś karton, pojawił się kolejna przesyłka ciągle to samo na klawiszach to mnie tak bolało tutaj każda minuta po prostu miałem wrażenie, że trwa długo mhm i jeszcze ten film jest naprawdę nudny, no bo on, tak jak powiedziałeś, on ma godzinę 16, ale samo to otwarcie nawiązujące do krzyku, ono trwa prawie 12 minut. Bardzo tak. długo, jak jest na taki długie, format. Mhm. Potem przez 10 minut postacie się zjeżdżają. I to jest ten moment, kiedy my mamy zrozumieć, kto jest z kim, kto się z kim lubi, kto się nie lubi. Ich jest cała masa, o wiele za wiele. Trzeba by tutaj kogoś pewnie wywalić. Wciąż powtarzają swoje imiona. I na start to jest spoko, no bo my musimy potem kumać, kto o kim rozmawia, tak, ale gdy mija te 10 minut zapoznania i na drugi dzień oni znowu kończą każde swoje zdanie, i każde wypowiedziane zdanie imieniem, to to brzmi absurdalnie, nie, no bo to są dialogi na zasadzie, to nie jest zabawne, Michale, ale ja nie próbuję być zabawny, Szymonie, a co ty na to, Hubercie? Nic trzyma I oni tak mówią, bo sami sobie zdają sprawę, że my inaczej nie będziemy wiedzieli, o kim oni mówią. No ale to też mnie totalnie rozbroiło. I potem jest taki moment, gdzie to kapkę przyspiesza. Jak jest ta geneza? Ona jest absurdalna. Ja się zgadzam z tym, co mówiłeś, Jerry. Ona nie ma większego sensu, no bo też omówmy się, że te postacie, które wiedziały, co się tam wydarzyło i nic nie robiły <śmiech> przez ten czas, nie? Pozwoliły na to wszystko i tak były bierne, żeby teraz nagle zrobić jakąś dziką zemstę. To się nie trzyma w ogóle przysłowiowej kupy, ale najgorsze jest to, że pod koniec jest trochę więcej tych morderstw. One są beznadziejne, one są albo za, poza kadrem, albo tam jest na przykład morderstwo zabawkowym nożem. No i spoko, no, ja też mam taki zabawkowy nóż, który na przykład się chowa, gdy się go w coś wbija, tylko tutaj ten zabawkowy nóż, to on ma ostrze grubości kilku centymetrów, nie? I to wygląda po prostu jak jakiś taki tasak dodawany do kuchni dla dzieci, nie? Takich właśnie zestawów na zasadzie, wiesz, garnek, nożyk, coś tam, nie? Wygląda to fatalnie i potem jest taki moment, że prawie wszyscy zginęli, no i część osób z martwych Okazuje się, że nie zginęła jednak. I ja już miałem nadzieję, że to jest koniec, nie? Mówił: o, prawie wszyscy zginęli, spoko, no, brutalny finał, Ok, A tu się okazuje, że oni z martwych i gadają przez kolejne 10 minut. I ten film się nie chce skończyć. Dramat i o tym aktorstwie jeszcze. Ja przy tym poprzednim filmie krytykowałem głównie jedną postać, która była taką wredną postacią. I tutaj też mamy de DeBiacz, w którą wciela się Charlie De DeBiacz, która w ogóle nie potrafi grać. Ja tego nie rozumiem, czemu na taką postać, która powinna być charyzmatyczna, wybierają w tych amatorskich filmach osoby, które są totalnym drewnem. Ona tutaj była takim drewnem, że ja autentycznie pomyślałem sobie, żeby zrobić pauzę nie wiem, pograć w gotika jak już mówimy o drewnie, i najlepiej przejść tego Gotika, zanim wrócę do tego filmu, a potem Gotika 2, dodatek noskruka. Gotika 3 Zmierz Bogów, Arkanie, Upadek Setarif, Kroniki Myrtany, Rizena, Rizena dwójkę, Eleksa, Eleksa dwójkę, Playable Teaser, Demko drugiego, znaczy Demko Remake'u, i potem ewentualnie wrócić, no bo jej się słuchać nie dało, no kurde, no. wybieramy postać, która ma być wredna, tak? I, ale wyredna, ale trzyma się w tej ekipie, jakoś tam nimi wszystkimi się. A ona mówić nie umie i te akcenty, one też są straszne. To jest taki brytyjski, ale jakiś taki no osób, które starają się ładnie recytować, ale nie mówią nie? i brzmi to... No nie, nie, no te... Ale wiesz, tego nie mm -hmm. możemy jako minus no dawać, tak, to jest, to jest dla nas nie? problem, ale to... No tak, ale to też aktorstwo no. tutaj sprawiło, że to przeszkadza, bo to nie jest tak, że ja nie lubię kina brytyjskiego czy coś, nie lubię tego filmu. Sama końcówka też jest w ogóle krzykowa, nie? tylko że źle zrobiona, bo też jest tak jak Sydney nagle im uciekła, tutaj nagle okazuje się, że nie zginęła ta, nagle ona się pojawia w stroju króliczka, tak jak Sydney ubrała strój e, Ghostface'a, też zadzwoniła po policję, to też jest, końcówka jest jak z krzyku jedynki też zrobiona. Mm -hmm. Znaczy tylko mówię, mi się wydaje, że całościowo to trzeba zakończyć dyskusję o tym filmie, bo my tu nic więcej nie dodamy, a on jest po prostu naprawdę nędzny i jeżeli byście chcieli sobie wybrać, czego oczywiście nie polecamy jakikolwiek horror wielkanocny, to raczej sobie sięgnijcie po któryś z tych lepszych, o, w ostateczności nawet ten sprzed dwóch lat. Mm -hmm, absolutnie nie A ten nie omijajcie szerokim łukiem, bo no, podsumowując, to jest słaby, wtórny, źle zagrany z głupią intrygą, z irytującą muzyką, a do tego jeszcze nudny, więc no po prostu naprawdę nie spełnia żadnego nawet minimalnego poziomu do tego, żeby się nim zainteresować. Nie? Czy nie doskakuje do nawet minimalnego I nie jest poziomu? Jest tak zły, żeby był zabawny. Tak, nie? tak. On też nie bawi tą, ty, tymi głupotami, tylko bardziej właśnie męczy i irytuje. Dlatego ja o też nie czułem się, postaram się na zasadzie 1 na 10, nie? W sensie, nic mi się nie podobało i nawet mnie to nie rozbawiło. Dobra. No to czas na Wielkanoc z kgf Wielkanoc. Ale po, po, poczekaj, poczekaj, poczekaj, bo tak ty już do tych filmów tak szybko dotarłeś, że ja zapomniałem zrobić, czy nie dałaś mi dojść do głosu, żebym zrobił tradycyjny segment, czyli Jerry ogląda horror wielkanocny, który go później nie ma w podcaście, bo to też jest w sumie ważne, że ja znowu obejrzałem pół filmu, który nie trafił do podcastu. Tak no To ja nic o tym nie tak, wiem. Tak w ramach historii. Nie, no wiesz, wiesz, bo to ty go pobrałeś, bo mieliśmy w planie tutaj, że może będzie coś dobrego i faktycznie na, na lista horrorów wielkanocnych jest film, który po polsku jest zatytułowany trzeciego dnia On a Third Day i który z opisów sugeruje, że jest właśnie produkcją mocno wielkanocną. No i Mando udało się znaleźć ten tytuł. Ale są dwa takie filmy o tym tytule. Ale są takie, ale właśnie mhm. to jest klucz, że są dwa takie filmy, czego w sumie początkowo ja nawet nie, nie wyłapałem. Obejrzałem tam z 40 minut tego filmu, się okazało, że ja oglądam właśnie ten drugi, argentyński. Co prawda już myślałem, że on jednak jest faktycznie jakoś tam wielkanocny, bo w którymś momencie się obraz Chrystusa krzyżowanego pojawia, więc już zastanawiałem się, czy po prostu to, to jest właśnie te, to powiązanie, ale nie, odpu odpuściłem summa summarum, bo ten film okazał się jakimś takim bieda onirycznym, czymś nie wiem, jakby ktoś jakiegoś bieda lincza uskuteczniał. Nie było to jakieś dramatycznie złe, tak jak ten niesławny Atrocious yy, chociażby, ale, <śmiech> ale, ale chciałem to wspomnieć, bo to też jakaś melodia się już robi yy, tych, tych podcastów, a okazało się, że właśnie te ten trzeciego dnia, który powinniśmy złapać, no to wydaje się być filmem niedostępnym. Co w sumie samo w sobie też jest ciekawe, bo on na różnych listach tych horrorów wielkanocnych pojawia się. To jest film Kiedyś się zna chyba ci. tam z lat 80. Ja wiedziałem, że są dwa filmy. To ja, ci, ja wiedziałem, że ci wysłałem nowszy film. Tak. Ale no po prostu to tak jak mówiłem, no istnieje możliwość, że jest to wielkanocny. I ja go sprawdzę to, że się wyrwałeś przed szereg jak zawsze, to, to ale nie, nie, to, to, nie, zrobiłem tego celu. Ale dlatego ja mówię, że to nie jest jakiś wielki problem, bo też ten film nie był jakiś dramatycznie no. zły, tylko w ramach ciekawostki i uprzedzenia, bo właśnie ale e, to mówię od razu ten film, nie wiedzieć. Jak nie jest dramatycznie zły, to, to źle to no, nie, tak. nie, ale nie ten z lat z, ten z o 70. co później sobie doczytałem, to on wygląda na to, że on jest i wielkanocny, wielkanocny i podobno tam całkiem niezły no tylko na razie się nie udało nam do niego dotrzeć, a w każdym razie, jeżeli byście sięgali po ten nowszy, on jest chyba, tak jak mówi argentyński, to nie, to on z Wielkanocą nic wspólnego nie ma, a sam w sobie też jakiś specjalnie dobry nie jest, także to tylko kończę segment o filmach, których nie, nie omówimy w honorach wielkanocnych. I właśnie dlatego, że z tym filmem się nie udało, no to sięgnęliśmy po świeżynkę, Easter Bloody Easter z 2024 roku. Trwa godzinkę 43 minuty, ale ma blisko 10 minut napisów, więc tak około półtorej godziny. Jest to debiut reżyserski Diane Foster, która wciela się tutaj także w pierwszoplanową postać Jenny Cooper. Za scenariusz odpowiada zaś również debiutantka Alison Lobel, która też wciela się tutaj w ważną postać antagonistki względem Jenny, pani Mary Lou. I trafiamy tutaj do miasteczka Walburg. Akcja rozpoczyna się od próby utraty dziewictwa przez dwójkę e, młodych ludzi na strychu kościoła. Niestety stosunek przerywa pojawienie się królika z piekła rodem. No i okazuje się, że nie jest to jedyny przypadek dziwnego zgonu w miasteczku. 150 lat temu grasował tutaj Jackalop I teraz prawdopodobnie powrócił. Większość mieszkańców nie zdaje sobie jednak z tego sprawy, nie jest tego świadoma i zamierza... Bez trosko uczestniczyć w wielkanocnych uroczystościach, jedynie zmartwiona zaginięciem męża Jenny, jej przyjaciółka Karol oraz lokalny foliarz Sam są świadomi zagrożenia i zamierzają zareagować. Czy uda im się ochronić miasteczko i uratować męża Jenny, czy może Jackalob zniszczy święta? Dowiecie się tego w trakcie seansu. No i ten film jest wielkanocny. To trzeba przyznać, że wielkanocne elementy tutaj się pojawiają. Jak wam się podobał klimat amerykańskich świąt? No on jest taki pełną gębą wielkanocny. To był taki pierwszy strzał, bo to rok temu się pojawiła informacja, że no rok temu on miał premierę. No nie, nie, nie zdążyliśmy go obejrzeć w zeszłym roku, ale to był taki mój wyczekiwany, no bo plakat całkiem spoko, z królikiem, sporożem, więc to już jest coś... E co tam mnie jakoś przyciągnęło, coś, coś zabawnego może być, masa krwawych jajek, no i trailer zwiastował właśnie dużo, dużo wielkanocnych elementów, może i tanie, może i, i gdzieś tam z niższej półki, ale jednak zwiastował zabawę dobrą. No i tu ja się pod tym mogę podpisać, bo z jednej strony miałem pewne oczekiwania, co prawda on jakichś recenzji dobrych, między innymi tam jak widziałem opisy na, czy recenzje na Blady Disgusting nie miał, no ale zwiastował właśnie, że on przynajmniej będzie miał ten jeden, a w porywach nawet dwa aspekty, czyli po pierwsze będzie faktycznie realnie wielkanocny, a po drugie może być zabawny no i ja się zgadzam z tym co podkreślacie że on faktycznie jest wielkanocny bardzo mocno to jest tutaj wszędzie podkreślane to się rozgrywa w okresie wielkanocy tu mamy jakąś tam easter palozę w tym miasteczku jakieś festyny nie wiem spotkania taneczne nie wiem dlaczego co prawda mamy akurat taki taniec jaki mamy i, i tutaj chyba jakaś drag queen nagle się pojawia w tej scenie tańca co, co w ogóle jest dla mnie trochę niezrozumiałe w tym kontekście wielkanocnym, no ale tu są takie odpołowe rzeczy, ale tych rzeczy jest dużo, nie? bo mamy właśnie tu festyn, tu mamy jakieś malowanie i szukanie, czy szukanie jajek z dzieciakami, mamy jakieś tam inne motywy mamy te spotkania w kościele, także no tutaj tego jest dużo, no i mamy też ten taki trochę wiosenny klimat, no bo ten film jest słoneczny, w przeciwieństwie do tego no, wcześniejszego, no. który był cały ciemny, rozgrywający się mam wrażenie w nocy, w ciemnych pomieszczeniach i tak dalej, i tak dalej. Tak ten też ma jakieś tam sceny nocne, ale mimo wszystko ma dużo akcji rozgrywającej się w świetle dnia, no co też z automatu powoduje, że taki wiosenny ten wielkanocny klimat jest po prostu bardziej wyczuwalny. Mhm. Ma ten kościelny klimat, bo tu dużo w kościele się dzieje też. Tak, i, tak. Jakaś i rada te... parafialna czy coś takiego działa. nie? No. No, także to też wszystko tak e, gra ma tego mordercę e, króliczka, który może nie wygląda tak fantastycznie jak na plakacie, e, ale jest ten duży morderca i to nie jest slasherowy morderca w stroju królika, co przewija się w co drugim filmie, tylko to jest faktycznie jakiś tam, jakiś demon, ale on działa też Kryptida. z armią, e, z armią tych, ta, tych diabolicznych króliczków małych, więc mamy też małe króliczki, którym w w kluczowym momencie rozświetlają się na czerwono oczy, stają się dzikie i atakują, więc od tej strony morderczej też wykorzystali tych królików na maksa. Mm -hmm. Zwłaszcza, że mamy zarówno żywe zwierzątka, jak i mordercze króliki pacynki, takie nakładane na dłonie. Oni mają ich kilka, więc to fajnie wygląda. Mamy tego Jacka Lopa i to jest kostium, więc efekt praktyczny jest ogromny i przez to też znajdujemy na przykład ogromne odciski jego palców, wielkie pisane, i tak dalej, ale właśnie tak jak powiedzieliście, jest ta Easter Paluza, czyli trzydniowy festyn. W piątunio mamy Good Friday Fish Fry, czyli jedzenie rybki. W sobotę mamy Bunny Hop Dance. I ja nie wiem, czy to co oni tańczą to jest ten gatunek tańca, no ale tłum ludzi tańczy do piosenki o królikach. Jeszcze utwór wykonuje zespół o nazwie Carrot Cake. Organizowany jest też konkurs na najlepszy cosplay królika wielkanocnego przy tym wszystkim. Wszystko rozgrywa się na festynie z dmuchanymi królikami, strojkami wielkanocnymi i innymi ozdobami, więc tych takich elementów wizualnych jest tutaj sporo. Tak jak Jerry zauważyłeś, pojawia się drag queen, który nazywa się Miss Beatrice Bunny. W niedzielę odbywa się Easter Egg Hunt. Dalej trwa ten festyn. Tam widzimy na przykład tabliczkę z napisem Króliczy Szlak kicać tędy, też fajny dodatek. Mieszkańcy śpiewają piosenkę o szukaniu pisanek i to wszystko są takie eventy, w sumie raczej dla dzieci, ale biorą w nich tutaj udział po prostu wszyscy dorośli mieszkańcy. Co też ma taki... no takie wiejskie festyny rodzinne. Mhm. Mhm. To Totalnie. I jeszcze do Jackalopa, to nie chodzi tylko o to, że on jest tym mitycznym królikiem z porożem, ale on też ma różne rekwizyty, że tak to ujmę, bo gdy przystępuje do frontalnego ataku, no to nosi koszyczek i wkłada do niego fragmenty ciał ofiar, a dodatkowo pierdzi albo robi kubkę w formie krwawych jajek. Więc jest bardzo wielka noc, chociaż to źle brzmi teraz w kontekście ostatniego zdania. I jest jeszcze trochę rozmów o jedzeniu. Nie tylko o tej piątkowej smażonej rybce, ale też o takim mocno amerykańskim jedzeniu. Oni tutaj wymieniają sloppy joe, tater tots, bagel bites, bread pudding i właśnie no, chociażby ten budyń chlebowy jest tam jakoś wielkanocnym daniem, więc to też myślę warto wspomnieć. Znaczy ja tak pozwolę się tu Ci wciąć, bo ja chyba będę najbardziej optymistyczny co do tego filmu, więc Wam później oddam głos. Ja ogólnie uważam, że to jest przykład całkiem niezłej produkcji, dlatego że ona z jednej strony nie udaje czegoś, czym nie jest, a z drugiej strony ja miałem poczucie, że tak jak nieraz przy tych słabych filmach jest tak, że twórcy się na planie dobrze bawią, co się absolutnie nie przekłada na to, że widzowie dobrze się bawią przed ekranem, tak tutaj to jak ten film jest napisany, zagrany i ile on ma tutaj różnych dziwacznych pomysłów, to powodowało, że ja mimo wszystko na nim się naprawdę nieźle bawiłem. Bo tutaj mamy takie drogie podobne elementy, które powodowały u mnie wielokrotnie uśmiech, nie? że mamy na przykład wykorzystanie tych pacynek królików. No te sceny z tymi królikami, z tymi czerwonymi oczkami dla mnie super wypadały. Ja naprawdę się śmiałem w głos i, i też jedną scenę ataku królika to chyba oglądałem ze trzy razy, tak, tak mnie to po prostu rozbawiło i uważam, że to jest całkiem urocze, to nie wiem, dla kontekstu to mi się to trochę skojarzyło, jak był ten skautowy poradnik i była scena z kotami tam w, w, w jednym mhm. momencie to Trochę tak, tak te sceny <głos> wyglądały i tamta scena też mnie kupiła totalnie i tutaj było to zrobione na podobnym poziomie, takiego czystego fanu. Z drugiej strony mamy tego Jackalopa i dla mnie już jest dosyć urocze, że właśnie że to nie jest jakiś kolejny morderca w stroju królika, tylko to jest właśnie jakaś kryptyda, jakaś, nie wiem, lokalna legenda, demon. Dorabiamy do tego jakąś tam ideologię, czy... czy no ideologię to może złe słowo, jakieś... jakieś lo no tak, mitologię. Mitologię, tak, mm -hmm. dokładnie. Do, do postaci, dlaczego... Ideologia Jackalopa. On, on jest też związany jakby z tym konkretnym miejscem, jak on funkcjonuje i tak dalej. To jest spoko, a do tego też podobały mi się te takie proste patenty, jak, nie wiem, taka kamera jakby z paszczy tego Jackalopa z tymi zębami zbliżającymi się do ofiary i tak dalej. To było też całkiem urocze i pocieszne. Do tego... Mamy różne dziwaczne patenty, które powodowały u mnie szeroki uśmiech, bo mamy tą panią z tego komitetu jakiegoś kościelnego i jej męża, który wygląda jak Amisz, mówi z wieśniackim akcentem. Też jest przedziwna dynamika w ich związku, gdzie tam ona z pieskiem cały czas lata, albo nie wiem, jak mamy scenę, jak on jej goli nogi na przykład w którymś momencie w wannie i po prostu bawiło mnie to bardziej pewnie niż powinno. Mieliśmy takiego przedstawiciela foliarstwa, który chodzi dosłownie w foliowej czapecce na głowie i tropi naszego Jackalopa i cały czas próbuje przekonać wszystkich, że tutaj się dzieją naprawdę złe rzeczy mieliśmy w końcu tajemniczą mścicielkę, która też jak się pojawia w którymś momencie na, na scenie, to, to no, byłem mocno spłakany, tym to bardziej, że... To jest mój że... ulubiony element fabularny, bo mamy postać, która jest ninżą i używa shurikenów do rozprawiania się <śmiech> tak, z królikami. Tak, tak, to tak, nie tak. ma żadnego sensu oczywiście, ale, <śmiech> ale to bawi, zwłaszcza, że ta postać tutaj ma taki trochę foreshadowing, że ona gdzieś tam się skrada w tak, ciemnej tak, bluzie tak, tak. E, w tle. Nie? I my tak trochę nie wiemy, o co chodzi. No i pierwsza myśl to jest, a to jest pewnie morderca, tak? No bo ktoś się skrada gdzieś tam nie wiadomo po co, ubrany na czarno i tak dalej. Ale gdy się pojawia, to jest super, tylko niestety ta postać dość szybko schodzi ze sceny i to jest moim zdaniem jedna z największych wad tego filmu, bo ona była akurat no zabawna tak, tak, i fajna. tak, tak, mhm. to prawda. No i mówię, tu jest sporo takich drobnych elementów, jakichś drobnych dialogów, drobnych scen, które mnie bawiły i to jest, mówię, nie wiem, tam mamy tego też, tą rodzinę wielodzietną, tam koleżanki tej naszej głównej bohaterki, tam ona ma męża, Azjatę i gromadę dzieci, nawet nie, nie byłem w stanie się doliczyć, ile oni mają tam w końcu tych dzieci, to też jest pocieszne, jak ten mąż tam cały czas nie ogarnia jakby sytuacji. Ale to jest akurat bardzo dziwny element humoru, bo ja totalnie nie rozumiałem o co chodzi, bo to, to jest Jim, jest Azjatą jak zauważyłeś i gdy go pierwszy raz poznajemy, to on w kościele wydaje odgłosy małpy, a w drugiej scenie jest w stroju jaskiniowca, mówi już normalnie, ale zamiast Maczugi ma... Masażer wibracyjny tylko z główką, z kolcami, tak? Raz w formie wibratora. I znaczy, okej, okay, no, to, to jest potem wykorzystywane do zabijania królików, więc to jest jakoś tam śmieszne, ale totalnie nie wiem, czemu akurat ta postać jest tak kreowana, bo to takie trochę rasistowskie jednak było. No, ale, ale no, umówmy się, było to absurdalne, ale mnie to bawiło, bo to nawet ja nie czułem tutaj klucza rasistowskiego, tylko znów miałem tą dynamikę taką relacyjną, gdzie ta żona była tam tą ogarniętą, a on tam sprawiał wrażenie, gościa, który Dzieciaka. jest tyle zakochany, co po prostu nie umie sobie zawiązać sam sznurowadeł, więc e, dla mnie to było spoko i oczywiście ten film e, ma o, mnóstwo problemów, dla mnie największym e, była na pewno taka środkowa sekwencja jakiegoś e, e, nie wiem wspomnienia jakiegoś romansu z muzyką taką pościelową jak z filmu z lat 80 <śmiech> <-tych>. to wszystko <śmiech> było nudne, przeciągnięte i zupełnie niepotrzebne w tym filmie ale mówię no Bawiło mnie to wszystko, naprawdę y, mówię to z pełną świadomością tego słowa bardziej niż powinno, ale mnie bawiło. Także y, ja uważam, że to jest y, całkiem sympatyczny seans y, y, Suma Summarum. Znaczy muzyka kilka razy mnie zmęczyła, bo, ale nie na tej zasadzie, co w poprzednim filmie, bo jak tam potem mamy ten festyn na końcu, to tam są pełne koncerty w zasadzie. No to prawda, to prawda. I to, prawda i, no. i to też się trochę ciągnie. To jest mocno przerysowany film. Oni bardzo, tak bardzo grają. Jak mamy Amisza, to mamy Amisza po prostu pełną gębą, nie? w każdym calu. Jak mamy Mary Lou, babeczkę z tej Rady Parafialnej, to to też jest taka, taka bardzo babeczka z Rady Parafialnej, szefowa tego wszystkiego, nie? która się tym, jak mamy foliarza, to mamy tego w, tym, w tej czepeczko aluminiowym. Ten Azjata też jest jakąś formą żartu z jakiegoś, nie wiem, młodego szalonego męża kochanka. Nie wiem, kim on tam jest, bo te dzieci chyba azjatami nie są. <grystanie> Jak mamy te ninja, no to to też jest fajne i okej, okay, schodzi ze sceny, ale potem główna bohaterka przejmuje to i raz tam gdzieś rzuca tym shurikenem, innym razem w bardzo fajny, spektakularny sposób Katany używa, używa że... tego miecza somrejskiego. No. Także ja, ja mam... Ja mam trochę problem z oceną tego filmu, bo ja już go oglądałem na ostatnim gwizdku fizycznie, psychicznie, pod bramką po prostu i on mi nie wchodził dobrze, tak jak powinien. Ale staram się spojrzeć gdzieś tam z boku i, i ja rozumiem, co mówi Jerry. I gdybym ja go obejrzał jakoś tak bardziej, wiesz, wypoczęty na spokojnie, to ja bym się nim bawił, bo to jest pod, zarówno pod względem świątecznym naprawdę produkcja, którą można wybrać, na oglądanie teraz. A do tego, no właśnie jest dużo tych elementów podanych w taki przyjemny sposób, nawet jak skrajnie przerysowany i absurdalny. To przyjemny, więc ja rozumiem, że to możne, może być naprawdę strzał w dziesiątkę przed świętami. Oczywiście, wiecie, mając z tył głowy, że oglądamy film, który tam ma oceny gdzieś tam w, w granicach trójki powiedzmy, nie? Na dziesięć, no bo to nadal nie jest dobry film, mówimy mm -hmm, o tym tak, worku, mm -hmm. nie? No i jeszcze, on też, on też... Sorry, jedno słowo jeszcze z zanim ci oddam głos, ale też nawet same te morderstwa i sceny śmierci też wydaje mi się, że one są całkiem pomysłowo realizowane i, i nie wiem, jeżeli nawet mamy coś poza kadrem, to z kolei jest bardzo krwawo w kadrze, co też wydaje mi się pokazuje, że dosyć świadomie tutaj twórczynie podchodziły do, do tego, co chcą pokazywać. I jest memiczny, nie? bo robiliśmy niezależnie te same zrzuty, <śmiech> tak, nie? Tak, bo tak, bohaterowie tak, też w konkretnych Momentach krwawych wykrzykują to, co my mamy na myśli w tym momencie. Niecenzuralne słowa w kierunku świąt Wielkiej Nocy. Tak, ale przy tym to nie jest film taki wulgarny i uderzający w najniższe Nie, to instynkty. nie jest Rotentel. Gdzie też mieliśmy to nie jakąś jest też, ee, Tak, do tak, I pan... to nie jest ten z tym penisem króliczym. <laughs> Barny the Killer King. <laughs> <Casa Blanca. laughs> Nigdy tego nagrania nie zapomnę, dobra. Ale właśnie ten humor tutaj do mnie też w miarę trafiał. Są dziwne żarty, gdzie trochę tak przesierałem oczy ze zdumienia, ale są rzeczy, które sprawiały, że też płakałem ze śmiechu. Chyba moim ulubionym motywem poza ninżą, z shurikenami. Jest barman, bo tutaj też jest taka rozmowa postaci, które chcą przekonać burmistrza właśnie do ingerencji. Wiecie, no kina amatorskie tutaj w miarę grają. To aktorstwo nie jest złe. one jest przerysowane, ale świadomie przerysowane i tak, to tak, jakoś tam działa. Posłują do swoich ale, Całkiem spokojnie ich ogląda. Ale to nadal by była scena po prostu gadania z burmistrzem. Więc tutaj w tle mamy barmana, który próbuje robić jakieś triki tam ze szklankami, kuflami czy czymś i on co chwila tłucze po prostu coś. coś tam podrzuca i trzask i pękło, nie? Podrzuca drugi raz i znowu i za każdym razem. I to może samo w sobie nie jest jakoś wiecie, wybitnym humorem, ale w tym momencie, gdy oni tutaj prowadzą poważną rozmowę o ratowaniu miasteczka, tak? A ten burmistrz ma wywalone, a ten co chwila coś tłucze, to ja nawet teraz się śmieję wspominając to. I tutaj są takie momenty i też właśnie one-linery, tak jak mówicie, ja też robiłem screeny, tutaj jedna postać nagle otwiera bagażnik, nie pokazuje, że ma masę broni, amunicji i rzuca coś na zasadzie, to nie broń zabija ludzi, to ja zabijam, czy coś takiego, nie? Yeah. <laughs> o. O. I też y, reżyserka i scenarzystka, one są niezłe, one fajnie grają. Ja trochę nie czaję, czemu ta postać Jenny, ona musi cały czas pić, bo to jest też takie, no, mamy 2024 rok, to, że ona musi cały czas chlać, to jest moim zdaniem słabe. Ale tak poza tym zagrane to jest w miarę nieźle ta chemia między nimi. tak? To, że one gdzieś tam są w jakimś konflikcie, też są zazdrosne jakoś o siebie nawzajem. To jest spoko i nawet w miarę zabawne. Też jak zobaczyłem, że to nie grają, no to oczywiście sobie myślałem, aha, <śmiech> będzie cudownie. Ale nie, wyszło całkiem spoko. Tak naprawdę Mary Lou jest w ogóle jedną z lepiej zagranych postaci, myślę, w tym filmie. Te wszystkie trzy są okej. Okay. Hmm. I, I Janine, i Mary Lou, i Karol, ta przyjaciółka głównej bohaterki, bardzo okej okay jak dla mnie. Mhm. Znaczy ja tam nawet kwestie te, tego, że ona cały czas skleje, to ja to o tyle kupuję, że znów to jest jakoś tam po pierwsze mocno przerysowane i uwypuklone, dwa, że wydaje mi się, że dla nich to było potrzebne fabularnie, no bo tam mamy te sceny, kiedy jej się film urywa albo, że ktoś jej nie wierzy właśnie dlatego, że mhm. ona ciągle jest zachlana i tak dalej, więc to nie są takie żarty na zasadzie, że hehe ktoś z flaszką, nie? Tylko po prostu no... Ale ja to racja. Jakoś... Oni nie obśmiewają alkoholizmu, tylko to... Mhm, dobra, masz I rację. Mało, I mało tego, nawet tam ja mam wrażenie, że ona trochę jeżeli chodzi o to swoje picie, to ma taki redemption arc, nie? Że tam mhm. na początku to właśnie ciągle jest jak w chłopakach z baraku, prawie że przyklejone z, ten, z ręką na piersiówce. Nawet w kościele jest, jest taka scena, jak tam przecież tam Merlu chyba coś zapowiada właśnie ten, ten cały festyn, ona taka zblazowana tam ciągnie. jest z piersiówki, a później im dalej tym mniej jest tego alkoholu, więc mówię wydaje mi się, że to znów jest dosyć świadomie wykorzystywane no i to jest ogólnie tak mi się wydaje, że taka podstawowa zaleta tego seansu, że on jest dosyć świadomy w tym co robi i w kontekście właśnie gry aktorskiej i żartów i tego jak pokazuje ten horror i jak pokazuje całą tę historię że to ma ten amatorski vibe, no bo nie czarujmy się ma ale to jest, mówię, z dosyć dużym wyczuciem mimo wszystko robione. Mm -hmm. Przy czym, bo ja też bram bardzo optymistycznie, ale ten film też się dłuży i przede wszystkim końcówka. Tutaj te poszczególne elementy tego festu, no mi te piosenki nawet w całości nie przeszkadzały, bo one były bardzo świąteczne, dla mnie to też było takie jakieś egzotyczne powiedzmy no bo w Polsce takich eventów przynajmniej w dużych miastach nie ma, a tutaj jeszcze one są takie bardzo, bardzo amerykańskie, właśnie z tym jedzeniem lokalnym i tak dalej. To mi się podobało, gdy potem ta akcja trochę eskaluje, ten jackalope wychodzi na żeg. To też mi się w miarę podobało, ale ta już absolutnie sama końcówka, gdy jesteśmy w jakimś lesie i tam tłuczemy te króliki tym wibratorem yy, z główką, z kolcami czy coś, to mi się strasznie dłużyło. Ja mam wrażenie, że ostatnie 20 minut tego filmu, mimo że sam finał, ostateczne. Starcie z Jackalopem było ok i widowiskowe i świadomie zrobione fajnie, z pomysłem. Tak te 20 minut mi się oglądało godzinę jednak, nie? Oni tam leżą w tym lesie, nie? Ktoś tam upadnie, ktoś jest gdzieś przywiązany, coś tam, gadają też o tym, że właśnie musimy działać, trochę z tymi królikami powalczą i ta końcówka trochę mi ten sens popsuła, bo wcześniej w miarę się dobrze bawiłem, a pod koniec już patrzyłem na zegarek jaki czas stał w miejscu i stał w miejscu niestety. No... No tak, to mówię, ja się tutaj zgadzam. No i plus dla mnie ten środek, nie? bo to tam też jest, mówię, tam jest, jest takie 10 minut, yy, gdzie mocno to, to stopuje i, i naprawdę no, niepotrzebne to było moim zdaniem, więc całościowo spokojnie można by ten film jeszcze skrócić, się zintensyfikować i, w, i wtedy byłoby, byłby to sens na pewno łatwiejszy w odbiorze. Mhm. Przecież na przykład retrospekcja z genezą jest super, nie, bo rzeczywiście mamy też taki mhm. sztuczny filtr komiczny i ludzi ubranych po prostu w jakieś stroje z epoki, ale właśnie to wygląda fajnie, trochę komediowo, ale spoko i tutaj też cała geneza, ona nie jest jakoś mocno istotna, ale dodano ją, tam są śmieszne dialogi wokół niej o tym, o pokonaniu właśnie epidemii ospy, to było w porządku i też fajnie, że każdy z tych dni, nie? że tam ma jakieś takie no właśnie żarty mocniejsze i też jakąś akcję gdzieś w tle. To nie jest tak, że przez mhm. trzy dni nic się nie dzieje, a czwartego wszystko eskaluje, tylko tam, nie wiem, w trakcie tego bunny hop Dance no to tam i mamy ten kostium, przepraszam, kostium, konkurs na cosplay, który eskaluje i mamy wątek poszukiwania kogoś o krótszej stopie, bo to może być sygnał, że ktoś jest Jackalopem i tam jest historia, że komuś powiązał ka stopę urwała czy coś. Cały czas po prostu coś się dzieje, więc środek mi się nawet nie duży. Nawet ta sekwencja, ja wiem o czym mówisz, tak, ona była gorsza, ale nawet ją jakoś tam kupiłem. Nie dopiero końcówka mnie tak ewidentnie wykończyła. Ja tu nie umiem powiedzieć. Mnie cały film m, mniej więcej tak samo wykańczał. E, dużym plusem są napisy końcowe. Mm -hmm. Często to jest takie moje marzenie, żeby one się pojawiły 10 minut wcześniej, a nigdy się cholera nie pojawiają. A tutaj tak, tak, tak nagle mnie wzięły z zaskoczenia i mówię, wow, super, skończyłem. <laughs> No dobrze. No z tych dwóch, no to na pewno ten polecamy bardziej, nie? O, no to w już... ogóle bezdyskusyjne jest. Tak. Ale dobra, no jako, że mija dekada, no to trzeba by podsumować trochę te 10 lat. Zamknąć te 10 lat, skończyć tak. i już nigdy nie wracać. E, więc zacznę od przykrych wspomnień. Nadal jednym z najgorszych filmów, <laughs> jaki chyba kiedykolwiek widziałem, jest The Night Before Easter z 2014 roku. To był ten film... Ten garażowy? Tak, rozgrywa tak. się w magazynie i polega na improwizowanych rozmowach o niczym, yy, improwizowanych przez naturszczyków aktorskich, którzy nie potrafią grać w ogóle. To jest absolutnie top jeden chyba najgorszych horrorów wielkanocnych. No to jest chyba ten, który ja obejrzałem na przyspieszeniu razy półtora, czego ty nie Gdzie zrobiłeś. tak, który dzisiaj mówił, że ten pierwszy był spoko, no to sobie wyobraźcie, nie? A ja dzisiaj też na chwilę ten drugi film włączyłem na przyspieszeniu, miałem taki moment, wziąłem półtora, gadali jak Chippy Dale, dosyć śmieszne było, ale tak długo, długo nie wytrzymałem. Mm -hmm. Poza tym oczywiście z bólem wspominam seansę Banymana 2 i 3, czyli Massacre i Vengeance, dlatego właśnie nie obejrzałem jedynki do tej pory, bo dwójka i trójka, o Jezu, to są też dla mnie straszne, to są filmy, które ja oglądałem chyba na przyspieszeniu też ja sobie specjalnie ustawiłem deskę do prasowania przed komputerem, żeby po prostu prasować i gapić się w ekran i nie robić nic innego, bo... Inaczej y, nie wchodziło w ogóle. I to będzie moje drugie miejsce na podium Exekwo, -a, a na trzecim trochę lepszy, y, ale tylko dlatego, że momentami jest tak zły że aż zabawny, czyli The Bister Bunny Chyba bym umieścił, czyli film, w którym głównym antagonistą był królik, jak to ujął Jerry, zlepiony z włosów kurzu i wydłuż za kanapy. I myślę, że to by domknęło podium. Wy na oceniacie wyżej, nie? No tak, cały czas dużo. Ty nie widziałeś i sterbany kill kill. To też była zła rzecz. Ja w sumie nie przygotowywałem się na takie podium... Najgorszych, ale się w miarę pokrywają, bo u mnie na pewno jesterban kilkili, czyli pierwszy podcast to było coś złego. Najgorszy chyba masz rację. The Night Before Easter to było straszne. Co prawda oglądałem to na nocce, pracując w fabryce, więc telefon sobie leżał i to po prostu leciało, więc nie był to jakiś dramat. Dzisiaj już bym się na to nie porwał, chyba, żeby to obejrzeć. Bisterbany tak. To był zły film, ale sam podcast wspominam dobrze, bo tam Aha. była kupa śmiechu przy tym. *tail*, o którym nie wspomniałeś, ja go oglądałem będąc chorym i to był jeden z najstraszniejszych seansów, jakie tutaj przeżyłem. Eee, ale też było kilka dobrych zestawów, umówmy się. No Miło wspominam szósty odcinek, czyli Atrocius i Cute Little Buggers, które nie było dobrym filmem, absolutnie, ale jakoś tak bardzo dobrze wspominam tamten podcast. Może też przez to, że to był środek pandemii i to były zupełnie inne święta i wiem, że to źle wspominamy, ale to jakiś taki zapis historyczny, gdzie wszyscy spędzaliśmy zamknięci te święta w domu i, i... I gadaliśmy o takiej, o takiej bzdurze. Bardzo miło wspominam zeszłoroczny podcast, bo to naprawdę nie były złe filmy. Natomiast jeżeli chodzi o mnie, no ja niestety od czterech lat mam... Bo ja tutaj sobie zażartowałem, że kończymy tę serię. Nie wiem, czy to wybrzmiało, bo może myśleliście, że ja zamykam 10 lat, a ja sobie zażartowałem, że koniec. Koniec horrorów wielkanocnych. Bo od czterech lat dla mnie ta seria to jest katastrofa, to jest masakra. Ja ją zacząłem pracując w szkole i tak jak powiedziałeś na początku, może i pewnie wtedy młody, głupi mando, pewnie cisnąłem. Róbmy, róbmy, nie? Eee, no i te pierwsze kilka odcinków było w szkole. Potem w fabryce to zupełnie inna bajka. To, to możesz sobie włączyć na noc, obejrzeć syf, a potem na, gdzieś tam na przystanku nagrać. Ale od czterech lat kwiecień to jest dla mnie... Tak jak mówię, na, na granicy, ja naprawdę jestem na granicy wytrzymałości, poświęcanie czasu na oglądanie tych dwóch filmów to u mnie trwa miesiąc i to yy, może jakbym usiadł, zdarł ten plaster, ale ja bywa, że narraty je oglądam, każdy weekend, ka każda chwila spędzona przy nich to jest chwila stracona. Narraty na raty jeszcze ja... zaczynasz od początku, yy, jak yy, wracasz. Yy no i ja, obywa, no bo te, oba te filmy się cofnąłem, oba te filmy obejrzałem 20 minut i się cofnąłem po tygodniu czy dwóch, żeby jeszcze raz te 20 minut obejrzeć z dzisiejszego zestawu i, i wiesz, no każda chwila spędzona na tym, to jest dla mnie coś strasznego potem jeszcze o tym gadamy, kiedy my to nagramy, każda <grym> chwila spędzona na rozmowie o planowaniu podcastów to jest dla mnie chwila stracona potem siadamy do podcastu i jak ja mam usiąść, to jest, to jest katastrofa i od czterech lat ja za każdym razem mówię, nie, ja wypadam i to jest, to, to nie jest tylko takie gadanie, bo to jest nasz żart hermetyczny, ja tak gadam od lat, z wszystkich podcastów wypadam, ale tych po prostu, e, jest, to, jest to dla mnie bolesne i ja, ja się często zastanawiam, wiesz, w tym okresie, jak ja w grudniu to robię. No, ja też. Ale po, powiem Ci... <laughs> tak, tak samo. Wczoraj o tym rozmawialiśmy. Tak, ja też potwierdzam, no, no potwierdzam powiem ci, że wczoraj siedziałem, wczoraj byłem na granicy, wylogowałem się z wszystkiego, wyłączyłem żadnych komputerów, żadnych telefonów, bo wszystko mnie y, doprowadzało do stanu agonalnego i siedziałem, sprawdzałem y, próbne matury, co też, umówmy się, nie było łatwym zadaniem i żona sobie ogląda serial, taki serial ogląda tam gdzieś na Disneyu, jakiś tam starszy i, i wiesz, leciały te odcinki, leciał odcinek walentynkowy i za chwilę poleciał odcinek y, bożonarodzeniowy i ja tylko usłyszałem te muzyki, to odżyłem, nie? To jest jednak inna bajka te, te hmm. filmy, to podkreślamy nie raz, nie? ale to naprawdę. Filmy grudniowe, nawet jak są bardzo złe, to mimo wszystko ten klimat tych świąt, to jest dla mnie co innego. A tak jak powiedziałem, ja nie czekam na Wielkanoc. Dla mnie Wielkanoc jest dniem jak codzień, ja czekam na 6 dni wolnego w szkole i na zakończenie roku piątych klas, które teraz wypuszczam, bo dla mnie to jest 15 lekcji, które mi odejdzie w maju, co naprawdę odchudzi mi plan. Jestem... My, my, my, nawet jak tutaj chwalimy te ten drugi film. Fajny, świąteczny, super. On naprawdę miał tych świąt napakowanych mnóstwo, ale ja ani razu nie poczułem żadnego jakiegoś takiego fajnego klimatu. A wczoraj wystarczyło, że przy sprawdzaniu matur usłyszałem kolendę i mówię, o, niedługo świąteczne yes. <grym> już <grym> No, no także zły okres dla mnie, zły. Znaczy to, ja też krótko się cofnę jeszcze do, do tych najgorszych, bo mm, wydaje, tak, wydaje tak. mi się, że to jest trochę tak, że jak przyjrzymy się tym najgorszym, to już od razu i zestawimy to z tym, co mówisz i z horrorami świątecznymi, to to się wszystko w sumie w jedną spójną całość nam spoi, bo z jednej strony bezapelacyjnie no właśnie ta The Night Before Easter, e, absolutnie katastrofalny film. Ja koszmarnie wspominam *Bane the Killer Fink jeszcze i e, *Rotten Taylor* na pewno. I chociaż też bym chciał wyróżnić... E, Sanktuarium, które niby było normalnym filmem, ale to, to jest dla mnie przykład filmu, który nie był świąteczny. Który, tak, którego ja nie lubię, unholy, bo który tak? był słaby. Tak, The Unholy, który był po prostu słabym horrorkiem, który ani nie był świąteczny, ani, ani nie był interesujący. I ja też jak wczoraj trochę się nad tym zastanawiałem, właśnie Mando, jak ty jesteś w stanie przetrwać horrory wielkanocne, jak dwóch niejakiś dramatycznie nieoglądalnych filmów nie jesteś w stanie przetrwać na Wielkanoc. I ja sobie uzmysłowiłem, że to jest kwestia proporcji, że jednak jak my mamy na Wielkanoc obejrzeć dwa filmy, to tak naprawdę jak sobie spojrzymy przez te 10 lat, to w zasadzie takie odcinki, które były z naprawdę niezłymi filmami, to mieliśmy dwa, bo to był ten Stygmaty i Resurrection, z w Stanie, czy jak to się tam po polsku nazywało, i ten ubiegłoroczny, czyli Family Dinner i Nightmare Beach. I to były w zasadzie tylko dwa odcinki, gdzie mieliśmy normalne filmy, i to były filmy, które naprawdę były niezłe, nie? które nawet jak miały swoje problemy, to po prostu można je było obejrzeć i człowiek nie, nie musiał jakaś wentura później wejść pod prysznic i drucianą, sztotką, na przykład próbować zmyć to z siebie. No a cała reszta, no to nie są dobre filmy. To albo są rzeczy nudne, albo amatorskie, albo po prostu jakiś tam chłam i po prostu, i to powoduje, że je się ciężko ogląda, bo jednak w horrorach wielkanocnych ty przeciętnie robisz 12 filmów, no i umówmy się, że zawsze się znajdą e, m, pewnie nawet... Boże świątecznych. Tak, świątecznych, tak, przepraszam. To nawet jak w, w tych 12 filmach będziesz miał trzy takie amatorskie gówna, no to dla, na drugą nóżkę, znajdą się zawsze, ze trzy naprawdę przyjemne seanse i to, to też inaczej się ogląda niż jak my no ale z, defi też klimat, z definicji wiesz, grudniu, siadamy do złych filmów. W grudniu nie? masz ten klimat. No to, też, to też Jeżeli nie? ktoś go lubi, to to to, to to też działa, plus no to co ja mówię, ja teraz pracuję w szkole średniej, więc marzec i kwiecień to jest ostatnia prosta przed maturą i to jest dawanie z siebie e, wszystkiego, nie ja mam po dziewięć lekcji, po osiem bywało, i że po dziesięć dziennie i, i ja wracam do domu i jestem nieprzytomny autentycznie nieprzytomny, ja weekend spędzam tak, że patrzę w ścianę i ja w niedzielę dopiero dochodzę do siebie na tej zasadzie, że jestem w stanie logicznie pomyśleć a tu trzeba zacząć poniedziałek za chwilę, nie? a w międzyczasie gdzieś obejrzeć dwa naprawdę gówniane filmy, które nic nie dają, bo mi to w tym momencie nic nie daje. Nie, no tak, tak. nie mam ani ksztyny klimatu, nie to tak, tak. Mhm. No ale to, to jest też ta specyfika tych świąt, o której my mówimy, nie? Że to, to nawet nie wiem, to nawet nie są walentynki albo jakieś inne tego rodzaju święta, które właśnie przez y, komercję. No, znajdują jakieś tam odzwierciedlenie w takim klimacie, nie tylko filmowym, że, że siadamy i coś jest w filmie, tylko że no, to się przekłada na taką ogólną atmosferę świąteczną w danym momencie, albo Halloween. Nie? No, są takie święta, które po prostu no, ociekają tym takim klimatem, taką estetyką stricte, nie? To, to wiadomo, że to jest bardzo czasem powierzchowne, nie? no ale to się przekłada na jakąś frajdę z seansów, no a tutaj absolutnie Absolutnie tego nie ma. No, także mm -hmm. ogólnie to, to, to, umówmy się, to było ciężkie 10 lat z kororami wielkanocnymi. Plus są to często takie filmy, które głupio włączyć w komunikacji miejskiej. No to też, to też. No. To prawda, nie, bo właśnie przez tą skalę tej no to e, no, to, jest, to jest ciężki temat. Ale nie? To, to jest ważne, o czym mówisz teraz, Jerry, bo rzeczywiście to tak trochę działa, że nawet w najgorszym szrocie, jak usłyszę, nie wiem, Carol of the Bells, nie, to od razu gdzieś tam kiwam głową i sobie myślę, o przynajmniej fajna muzyczka, nie? A tych wielkanocnych tego nie ma. Ja też najmilej będę wspominał pewnie ubiegłoroczny zestaw, czyli austriacki Family Dinner z 2022 roku i włoski Nightmare Beach z 1989. Ale ja bym też wyróżnił Atroszys, nie pomyl filmu, ten fan footage, bo on był w miarę sprawnie zrobiony mm -hmm, amatorskim tak, fan tak. footage i ja nie pamiętam niezłe. całej tej fabuły, ale to, to krążenie z kamerą po tym ogrodzie, nie, labiryncie tam, to do tej pory gdzieś no, mam No, to, to, to, to nagrania z piwnicy jakieś, no, coś mm -hmm. ciekawego, nie? Jedyny film, found footage, który był całkiem spoko w tym wojnie. A poza tym on jeszcze hiszpański chyba był, nie? Więc to też zawsze ja, coś, tak, co tak, ja tak. lubię osobiście, kiedy mamy film film jednak trochę inny niż, niż ten anglosaski horror, nie? Mm -hmm, tak, więc ja bym to wyróżnił. No i ja zawsze wspominam o segmencie antologii Holidays z 2016, który z Mandą omawialiśmy w 113 nawiedzonym podcaście, więc nie w horrorach wielkanocnych, ale tam ten, ten segment wielkanocny jest mocny. No jak słyszycie, Mando naprawdę ciężko jest nam mówić. On mówi, że on cierpi, a my cierpimy, jak z nim rozmawiamy. Z całym szacunkiem. Ale to grozi jakimś zawaleniem się i Nekro i Konglo, jak będziemy to ciągnąć. Zresztą ja wam powiem, jak wygląda dno naszego Wielkanocnego Gara. Jerry wspomniał o tym trzeciego dnia, którego nie możemy znaleźć. Yy, mamy jeszcze gdzieś na naszych listach trzy części The Curse of Humpty Dumpty. Co ciekawe trzecia część znana jest także jako The Madness of Humpty Dumpty, a druga jako The Cult of Humpty Dumpty. I w sumie nawet nie wiemy, czy to są na pewno sequele, czy remake'i, czy też niepowiązane ze sobą do końca produkcje, ale opowiadają o Humpty Dumpty. a skoro jajko to wielka wielkanoc, <laughs> przynajmniej byłoby jakieś urozmaicenie po tych wszystkich królikach. I skoro mowa o królikach, to my nie ruszyliśmy cały czas z serii seryjny królik, y, Serial Revit. Jest to seria, która... W... No bo jest niedościągnięcie. Tak, i jest to seria, która wypuszcza tylko sequel'e z nieparzystymi tak, jeden, numerami. 1, 3, 5, nie? Chyba jest... 1, 3, 5 i 7. Nie, 7 już wyszło, a w tym roku będzie chyba remake tak. jedynki, bo wychodzi Serial Revit 1, <laughs> więc już jest 1, 3, 5, 7 i 1 znowu, czyli 5 części. A to mamy do analizy porównawczej. To kusisz. Miałeś, miałeś kończyć, a ty kusisz tutaj z ale tego się nie Ale Tego nie da się obejrzeć w Polsce i tego nie da się też nigdzie pobrać za bardzo. Ja Jedna część jest, jedną część mam, ale chyba piątą, a nie wiem, czy to tak można od środka. Nie, nie, nie godzi się. Nie, na pewno ale nie, nie Ja na tym nie ubolewam, bo one wszystkie mają wysokie oceny na IMDb, ale pamiętajcie, że te amatorskie filmy, to jest sytuacja, w której kilkoro członków ekipy wystawia 10 na 10, a cała reszta 1, 2, max 3 na 10. I tutaj dokładnie taki jest, nie? że są same dziesiątki i same jedynki, dwójki, trójki. Więc to nie jest dobre. Mamy jeszcze na liście Easter Holocaust z 2020. Który trwa trzy tygodnie. was nie odstrasza. Tak, właśnie o to chodzi. Easter Holocaust. Już sam tytuł sprawia, że ja nie chcę tego oglądać, ale on jeszcze trwa 140 minut. Więc na przeli w przeliczeniu na realny czas, to tak jak Jerry powiedział, trzy tygodnie co najmniej. I najbardziej znany film jego reżysera i scenarzysty ma ocenę 1,6 na IMDb. A ja przypominam, że twórcy dają sobie 10 na 10. tak? Więc jak średnia wychodzi 1,6, no to musi być geniusz po prostu w kinematografii. Mamy jeszcze Easter Evil. Easter Evil z 2024 roku. Świeżynka, ale to jest film, w którym babka i facet przebrany za kobietę przez półtorej godziny gadają. Problemem nie jest crossdressing, problemem jest to, że oni siedzą na kanapie w stroju... nic się nie dzieje. Tak, córko rentu i to się zapowiada tak dynamicznie jak Emityville Thanksgiving, czyli film, który prawie mnie zabił przed kapitularzem 2024 roku. Ja naprawdę nie chcę tego oglądać, bo oni siedzą i gadają, nic tam się nie dzieje. I mamy jeszcze Fister Sunday z 2020, to też jest jakiś paździerz z 2 na 10 na IMDb. No i mamy Bunny, której Mimo... też kiedyś obejrzałem 20 minut i odradziłem, że szukajmy czegoś innego póki można, więc tak, tak, tak. Bo Bunny z 2013 roku to film, w którym główna bohaterka ma kostium króliczka. Króliczka Playboya wprawdzie, ale dalej króliczka. Tylko okazało się, że akcja rozgrywa się w okolicy Halloween. Chyba na nasze szczęście, no bo to też zapowiada się fatalnie. Eee, to jest tam... Z rzeczy dobrych, no to zostały nam cały czas drugie kritersy, bo w sumie o nich nie rozmawialiśmy. Mamy, znaczy ja mam w planach zrobić kiedyś na Wielkanoc Wodnikowe Wzgórze, film i książkę, może niekoniecznie jednego roku, jedno i drugie. Dla Beki można, ja, ja o tym mówię cały czas, tak? Można było mówić do niego Darko w Wielkanoc, przy czym tutaj koledzy nie wyrażają entuzjazmu. Mando i Jerry zawsze tak, do niej no bo królik. No i jeszcze to. wczoraj... Wczoraj Jerry znalazł film Antrum, The Deadliest Film Ever Made, który podobno jest jakoś tam wielkanocny i to też jest w sumie paradokument, fan footage. Oraz jeszcze mamy dwa czy trzy horrory, które niby rozgrywają się w trakcie wiosennej przerwy świątecznej. Nie są raczej wielkanocne, no ale może nadają się do omówienia wczesną wiosną, przy czym... No te możemy kiedyś zrobić. Wodnikowe Wzgórze ja też bardzo chętnie. Ale jak słyszycie, no jest dramat, tak? Jak rok temu życzyłem wam... A ja już omawiałem z Sikiem. No jest tego jeszcze troszeczkę więcej, jak się tam na listy spojrzy. Ja miałem, ja miałem jeszcze Taylor, które trzymałem naprawdę na ostatnią chwilę, na czarną godzinę. Tylko, że ja od nastu lat trzymam tego typu filmy w zahasłowanych katalogach na chomiku, bo mi szkoda dysku. I tak ostatnio zauważyłem, że chomik co jakiś czas robi czysty no i mi wykasował akurat między innymi ten katalog, więc już nie mam koten Taila, Nie wiem, czy to jest jeszcze do ściągnięcia. Miałem tam Easter Bunny Bloodbath, które też trzymałem na ostatnią chwilę, jak już naprawdę nie będzie co. A przed chwilą zobaczyłem, że 5 lat temu powstał sequel. Easter Bunny Bloodbath to No More Tears. Czyli w sumie mamy dylogię kolejną do omówienia kiedyś w przyszłości. I pewnie by się coś znalazło, tylko to są wszystko... Tak samo złe filmy. Mm -hmm. Dlatego <laughs> na ten moment raczej zamykamy cykl w dotychczasowej formule. Jeżeli macie dla nas jakieś propozycje, jak horrory wielkanocne, czy też podcasty wielkanocne mogłyby u nas wyglądać od 2026 roku, no to zapraszamy do dzielenia się nimi w komentarzach. No bo takie świadome oglądanie dwóch paździerzy i potem walka z Mando przez trzy tygodnie, żeby on skończył. No właśnie ja pewnie za rok będę cisnął, nie? na etapie marca, gdzieś tam półtora miesiąca przed będę cisnął, żeby robić. Będę szukał filmów, znajdę. No tutaj też się wyrwałem i, i kiedy w jednej nocy wyszukiwałem te filmy, no bo mieliśmy już perspektywę naprawdę złych i mi się udało znaleźć ten Przecież ten pierwszy, który dziś omawialiśmy, co mnie bardzo ucieszyło, bo, bo <laughs> przez jakiś czas on był... No wiesz, on kiedyś był na YouTubie, no kiedy omawialiśmy tak, tak, pierwszą było. wersję no. i, i zapowiadaliśmy, że za rok y, zestawimy je ze sobą, a on nagle z YouTuba zniknął. Mm -hmm. I, I przez dwa lata był nie do znalezienia. Ja znalazłem go w sumie w dwóch miejscach ostatecznie, więc się mimo wszystko ucieszyłem, że Easter Holocaust już tak chyba od pięciu lat przesuwany znów zostanie przesunięty. I mówię, pewnie za rok, tak półtora miesiąca przed świętami, dwa miesiące będę już dawał sygnały, że trzeba się zabrać, że szukać, że wymyślać, że robić. Nie, nie, nie. Nie, nie przestajemy obejrzyj przecież. w grudniu po prostu. A. A potem, no, to nic nie będę pamiętał, a, po, a potem a trzy potem, tygodnie czy miesiąc przed świętami będzie dramat i tragedia, ale no, no mówię, no, no ja na chwilę obecną mówię nie, ale mówię nie od czterech lat, więc wiem jak będzie wyglądał następny rok, że będzie wyglądał tak samo. Nie no, szukamy alternatywy, myślę. Ale to właśnie zapraszamy do dzielenia się propozycjami, a póki co będziemy kończyć, więc dziękuję wam, Jerry Mando, za tę dziesięcioletnią, bolesną podróż. Dzięki, dzięki. No, ty masz dziewięć lat, cwaniaczku jeden, ale dziękuję. tak. Ale w pierwszym roku ja byłem ciężko chory, obłożnie chory, tak? To i tak wygrałeś los na loterii. W sumie. No dobrze, a Wam kochani, w te święta życzymy, by wśród dziesiątek jajek nie trafił się żaden z Bóg. Byście oglądali same dobre filmy, spędzali czas z przyjaciółmi lepszymi od tych z Easter Killing 1 czy 2 i nie musieli wyciągać shurikenów z szafy, smacznych jajek, pięknej wiosennej pogody, miłych spotkań z bliskimi i tradycyjnie już klimatycznego weekendu udanego tygodnia. I do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.